Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka przedstawia opowieść autorstwa Urszuli Król Aleksander Gierymski o sobie samym. Czyta Grzegorz Widziszewski. Realizacja Toja Studios. Nazywam się Aleksander Gierymski. Często wołają na mnie Oleś albo po prostu Młodszy Gierymski. Starszy Gierymski to oczywiście mój genialny brat Maksymilian. Urodziłem się 30 stycznia 1850 roku w Warszawie. Całe moje dzieciństwo i wczesna nauka związane były z tym miastem. Nasi rodzice, chociaż niezbyt zamożni, dbali o edukację moją, brata i siostry. Ojciec był uzdolnionym muzykiem amatorem, miał przyjaciół wśród artystów, z którymi urządzał w domu kameralne koncerty. Ten talent odziedziczył po nim Max, ale i ja stałem się miłośnikiem i znawcą muzyki. Przede wszystkim chciałem jednak, tak jak starszy brat, zostać malarzem. Po zakończeniu gimnazjum uczyłem się w warszawskiej klasie rysunkowej. Wcześniej zadebiutowałem też jako ilustrator prasowy. Nie zdawałem sobie jednak zupełnie sprawy z tego, że później to zajęcie przez lata będzie głównym źródłem mojego utrzymania. Od początku roku 1868 starałem się gromadzić fundusze na wymarzony wyjazd do Monachium, w którym od wielu lat na Akademii Sztuk Pięknych licznie studiowali Polacy i gdzie od poprzedniego roku przebywał Maksymilian. W końcu udało się wyjechać. Oczywiście jak zwykle zajął się mną Max i wspólnie zamieszkaliśmy w jego skromnym mieszkaniu. Natychmiast po przyjeździe pobiegłem do monachijskiej starej i nowej pinakoteki, czyli tamtejszych słynnych galerii obrazów, spragniony spotkania z wielką sztuką Potem Max wprowadził mnie w środowisko polskich malarzy Spotykaliśmy się z Józefem Brantem, Juliuszem Kosakiem, Ludwikiem Kurelną Przedstawił mnie też słynnemu malarzowi, bataliście, Francowi Adamowi Cieszył się on olbrzymim uznaniem w Monachium, a jego obraz Bitwa pod Solferino wzbudził mój zachwyt. Życie w owym czasie wypełniały mi studia, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy, malowanie i wspólne muzykowanie. Jakże wspaniałym duetem byli mój brat grający na fortepianie i śpiewający przy jego akompaniamencie Brandt. To również podczas pobytu w Monachium. Dzięki organizowanym tam wystawom po raz pierwszy zobaczyłem dzieła Gustawa Kuberta, Jeana François Mileta, Kamila Korota i Eduarda Maneta. Dochody i sława Maksymiliana z miesiąca na miesiąc wzrastały. Miał tak wiele zamówień, że prawie nie mógł z nimi nadążyć. W marcu 1871 roku przeprowadziliśmy się do obszerniejszego mieszkania, a w maju po raz pierwszy spełniliśmy marzenie wszystkich artystów. Pojechaliśmy do Włoch, by zwiedzić przede wszystkim Wenecję. Na początku 1872 roku moje modello, czyli szkic do obrazu, przedstawiające scenę sądu skupca weneckiego Szekspira, zdobyło nagrodę za najlepszą kompozycję na zadany temat na konkursie w Akademii. W tworzeniu tej pracy bardzo przydała mi się znajomość XV-wiecznego malarstwa weneckiego. Właściwie chyba mogę uznać, że tak jak mój brat stałem się prawdziwym artystą, Zostałem też przyjęty do monachijskiego Kunstvereinu, czyli Stowarzyszenia Artystów i Miłośników Sztuki i wystawiałem tam moje dzieła. Niestety coraz gorzej przedstawiała się sprawa zdrowia Maksymiliana. Musiał wyjeżdżać do uzdrowisk, często był zniechęcony i smutny. W listopadzie 1873 roku zamieszkaliśmy we dwóch w Rzymie. Max Prawie nie wstawał z łóżka, a ja go pielęgnowałem. Mało wychodziłem, właściwie tylko na chwilę, wypić kawę, kupić gazetę. Wieczorami zaglądałem czasem do jakiejś kawiarni, ale nie dla odpoczynku, ale po to, by obserwować życie zwyczajnych Rzymian. Gdy po kilku miesiącach zaczęły się fale upałów nieznośnych dla chorego, trzeba było opuścić wieczne miasto. Ostatnim ziemskim przystankiem Maxa stało się uzdrowisko w Bad Reisenhall. Zmarł tam 16 września, a w ostatniej drodze towarzyszyliśmy mu tylko ja, Adam Chmielowski i Bolesław Łaszczyński. Po śmierci brata namalowałem obraz przedstawiający jego pracownię w Monachium. Niektórzy, patrząc na to dzieło, pewnie myślą – ot, puste wnętrze. Gdyby popatrzyli uważnie, zrozumieliby, że to moje epitafium dla Maksymiliana. Krzesło odsunięte od pianina, jakby ktoś dopiero odszedł. Zgaszone świece, zawieszony na ścianie strój, którego nikt nie założy. I uchylone drzwi, a za nimi inne, jasne wnętrze, do którego na zawsze przeszedł mój kochany brat. Na początku 1875 roku powróciłem do Warszawy, aby załatwić różne sprawy rodzinne. Wystawiłem też w towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych dwa obrazy – Austerię Rzymską i Grę w Mora. Recenzenci chwalili technikę i walory kolorystyczne dzieł, zarzucając im jednak niewłaściwy wybór tematyki, która wydawała im się zbyt prozaiczna, i realistyczna. Mimo wszystko był to dobry czas. Miałem trochę własnych pieniędzy, eleganckie ubrania i interesujące towarzystwo. Poznałem bowiem jedną z najwspanialszych kobiet moich czasów. Wielką aktorkę Helenę Modrzejewską, w której się chyba nawet trochę kochałem pierwszą studencką miłością. Urodę tej niezwykłej osoby, jej wdzięk i otaczający czar Usiłowałem oddać na obrazie Siesta Włoska Powtórzonym w dwóch wersjach Inspiracją dla Siesty było malarstwo włoskich mistrzów Tycjana i Tintoretta Malując obraz myślałem o Modrzejewskiej Ale też o sztuce i jej zadaniach Swoje przemyślenia tak ująłem w liście do Prospera Dziekońskiego w 1875 roku. Czegoś innego zacząłem żądać od sztuki, takich szalonych finezji, takich myśli, jakich by się nie podjął najpierwszy artysta na świecie, a nie autor ordynarnej osterii. To za gwałtowny skok. Skarczmy do najpoetyczniejszego sto myśli zawierającego obrazu z kobietami najdystyngowańszymi. Innym dowodem na moje artystyczne zmagania z tamtego czasu, dotyczące głównie problemu ukazania powietrza i światła, stał się obraz w Altanie. Studia do tego dzieła wykonywałem, pracując wiele godzin w pełnym słońcu oraz analizując wytrwale i bez końca plamy barwne i słoneczne refleksy. Słońca miałem faktycznie dużo, bo od kwietnia 1875 roku znów mieszkałem we Włoszech. Niestety, mimo wytężonej pracy, moje finanse przedstawiały się katastrofalnie. W 1879 powróciłem więc do Warszawy i miałem zamiar pozostać w niej kilka miesięcy, a ostatecznie zostałem kilka lat. Żyłem w biedzie. Pracowałem dużo. Wieczory spędzałem w cukierni u Parawiciniego. Było to miejsce szczególne. Spotykali się tam artyści, literaci, dziennikarze i krytycy. Kusiły ciastka, cukierki, lody, kawa, herbata, czekolada, bilard, szachy i gazety Dla mnie najbardziej pociągający w tym wszystkim był bilard W którym byłem prawdziwym mistrzem A zresztą na nic innego nie było mnie stać Ponieważ znów zatrudniłem się jako ilustrator prasowy Chodziłem ciągle po ulicach obserwując moje rodzinne miasto Piękne i odpychające, wykwintne i ponure, pełne ludzi bogatych i takich, którzy ledwie utrzymywali się przy życiu mimo morderczej pracy. To wszystko dzięki moim rysunkom mogli obejrzeć czytelnicy warszawskich gazet. Fascynowały mnie najbiedniejsze dzielnice – Stare Miasto, Solec, Powiśle – ich nędzna zabudowa, ciągły ruch, praca, handel i malownicze typy Owocem tych zainteresowań były obrazy Żydówka z pomarańczami, Powiśle, Brama na Starym Mieście, Święto Trąbek i Piaskarze Z Warszawy wyjeżdżałem też czasem na krótkie wycieczki Do Puław, Kazimierza, Lublina z których również przywoziłem rysunki. Jednak, prawdę mówiąc, warszawskie stosunki głęboko mnie rozczarowały. Nieporozumienia z przyjaciółmi, problemy ze zdrowiem, to wszystko skłoniło mnie do wyjazdu. Ruszyłem do Wiednia, potem do Rzymu, aby w 1888 roku znów znaleźć się w Monachium. W międzyczasie odnowiłem znajomość z Ignacym Korwin-Milewskim. Co to był za niezwykły typ? Sam studiował malarstwo. Gdy zaś uznał, że nie ma talentu, zaczął z zapałem kolekcjonować dzieła innych malarzy. Bogacz, awanturnik, zdobywca kobiecych serc. Skupowanie obrazów uczynił swoją największą pasję, koncentrując się głównie na pracach polskich malarzy tworzących w ostatnich 30 latach naszego odchodzącego właśnie w przeszłość XIX wieku. Krótko mówiąc, dzięki niemu poprawiła mi się znacznie sytuacja finansowa, bo i moje obrazy go zainteresowały. A moją wyobraźnię malarską zaczął w tamtym czasie zajmować temat nocturnu miejskiego, czyli wizji miasta nocą Stworzyłem m.in. takie prace jak Plac Wittelsbachów w Monachium w nocy i Plac Maksymiliana Józefa w Monachium w nocy Odkryłem też wówczas pewną prawdę ważną dla mnie jako artysty W obrazie liczy się nie tylko wierne oddanie rzeczywistości, ale pewne uogólnienie, przefiltrowanie tego, co się widzi przez naszą pamięć i uczucia. Dzięki mojemu hojnemu mecenasowi Korwin Milewskiemu tematykę nocnego miasta, sztucznego oświetlenia, ale również efektów świetlnych nad wodą mogłem kontynuować w Paryżu na początku lat 90. Ach, ten Paryż. Z zadowoleniem przebywałem w tamtejszym artystycznym środowisku, które można było nazwać prawdziwie modern, nowoczesnym, tworzącym sztukę odpowiednią dla współczesnego nam świata. To wtedy stworzyłem operę paryską w nocy i wieczór nad Sekwaną. W roku 1893 jeszcze raz przyjechałem do Polski, tym razem jednak do Krakowa. Bywałem wówczas częstym gościem w Bronowicach, u Włodzimierza Tetmajera. Dla mnie, odwiecznego mieszkańca miasta, pobyty w tym miejscu stały się impulsem do wykonania kilku obrazów o tematyce wiejskiej. Niektóre z nich, jasne i słoneczne, takie jak chłopiec niosący snop, były podsumowaniem moich artystycznych doświadczeń paryskich, w tym także reakcji na widziane w stolicy Francji malarstwo impresjonistów. Na zawsze opuściłem Polskę w 1895 roku i żyłem tak, jakby gnał mnie wieczny niepokój. Nieustannie przemierzałem Europę. Zatrzymywałem się w Rzymie, Monachium, Wracałem znów do Włoch, byłem w Amalfi, Palermo, Wenecji, Weronie i Francji. Tworzyłem obrazy pełne precyzyjnych detali – katedra w Amalfi, portal kościoła Sant'Anastasia w Weronie, ale też inne, emanujące ciszą i ukrytymi znaczeniami symbolicznymi, jak wnętrze bazyliki świętego Marka w Wenecji. A teraz jestem znów w Rzymie. Jest początek roku 1901, a ja czuję się znękany chorobą, wycieńczony nieustającą wędrówką. Czuję, że dochodzę do krańca moich dni i że za chwilę ruszę w ostateczną podróż. Aleksander Gierymski zmarł w rzymskim szpitalu 6 marca 1901 roku i został pochowany na cmentarzu na Campo Verano w Rzymie. Był artystą, który całe swoje życie spędził poszukując ulotnego, trudnego do zdefiniowania artystycznego ideału, którego we własnym odczuciu nigdy nie osiągnął. Żył wyłącznie dla sztuki. Swoimi obrazami nie chciał nikogo wzruszać, nie malował zgodnie z panującym gustem, aby zdobyć uznanie Obserwował naturę, starał się ukazać nastrój ulotnych chwil dostrzeżonych w przyrodzie Badał kolor i światło Te obserwacje i przekładanie ich na płótno stały się jego artystyczną obsesją Dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu, prekursora luministycznych związanych ze światłem i kolorystycznych eksperymentów w malarstwie polskim końca XIX wieku.